Śmiało na Frascati Tam, gdy z radia płynął walczyk Wykorzystał Portugalczyk Mnie szczętem. Kto? Vincente Osculati, A kiedy wschód zaczął ciut złoczyć kwiaty Powiedział mnie twardo, że Nie zaplaci Tak bezlitośnie tym zdaniem Mnie zranił, że nagle Serce uwięzło mi w krtani Za oknem wiew Pojał z drzew na Frascati Os Kulaci, poskuladni. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. o oskulad. Os Portugalczyku jak nóż bez litosny, na dziewcząt, jak róż w kraju sosny, że tylko szedł z tobą szedł snów jak liści. No Serdecznie witamy podcast numer 107. Dzisiaj podcast specjalny, dzisiaj podcast taki troszeczkę jak Łukasz Witkowski zrobił ostatnio, czyli taki postwakacyjny. Żeby nie było, że nie było podcastu, to dzisiaj malutki, prosto z Lizbony, prosto ze słonecznej stolicy Portugalii, 26 stopni. U nas na termometrach 26 stopni i skóra schodzi z rąk, cieplutko, ładniutko, październik, tak jak lubię, nie za gorąco, nie za zimno. Można w krótkim rękawku, w krótkich spodniach sobie chodzić i jak najbardziej wszystkim polecam jesienne, październikowe Wycieczki, wakacje w Portugalii. Dzisiaj podcast 107. Um, co dzisiaj w podcaście? W zasadzie dzisiaj będzie tylko przepraszanie za to, że nie ma dłuższego odcinka, ale siedzę sobie gdzieś w Lizbonie. Siedzimy w zasadzie w kafejce. Kafejce to się tak nazywa. To jest taka tawerna, knajpeczka. Jeździmy sobie po Lizbonie tramwajem i wysiedliśmy sobie. Zobaczyłem, że jest fajny tramwaj, że z tego tramwaju fajnego można zobaczyć fajne knajpki. wysiedliśmy właśnie na lunch i dwie kole Trzy ciastka, trzy piwa, jakieś ciasteczko inne takie, za wszystko zapłaciliśmy, 8 euro, czyli taniocha jest maksymalna w Portugalii, w Lizbonie, ale o tym w trzech podcastach, które będą w najbliższym czasie. Na pewno będą trzy podcasty portugalskie, jeden będzie tak zwany plażowy, z piaskiem sypanym w oczy, będzie jeden lizboński, specjalnie taki tramwajowy oraz będzie podcast taki podróżnico portugalski, czyli o miejscach, które widzieliśmy jadąc samochodem, jaszcząc, jadąc tramwajami, pływając łódkami i różnymi takimi innymi transportami się przemieszczając. Zatem, zatem dzisiaj podcast coś odbył, troszeczkę inaczej. Um, no i cóż, no i cóż, Biedron ostatnio pisał w komentarzach i w e-mailach, że troszkę forma nam spadła, że troszeczkę nudzimy ostatnio, że przewija podcasty, nie słucha. No ale tak to jest, moi drodzy słuchacze. Nasi, przepraszam, Ginger gdzieś tutaj w tle. Zapewnie też można, można ją znaleźć, chociaż nie jest z nami na wakacjach, ale na pewno duchem jest tutaj z nami, więc, więc możemy powiedzieć, że Ginger za Ginger też mówimy. Pozdrawiam ją tutaj już niedługo właśnie po trzech podcastach portugalskich. A w zasadzie będzie tak, że normalny taki regularny podcast będzie we wtorek, a w piątek będzie podcast portugalski, ale to wszystko już na stronie. Niedługo się dowiecie co i jak i dlaczego. Zatem Zatem dzisiaj wtorek, ten kto mnie słucha we wtorek, a w czwartek 18 październik. Data dla polskiego podcastingu, może nie dla wszystkich znana, ale dla mnie na pewno znana i ważna. Czyli dwa lata temu dokładnie, dokładnie zacząłem nadawać pierwszy podcast. Dzięki Jackowi, dzięki Łukaszowi to się wszystko zaczęło. I tak już właśnie trzecia świeczka, czy to druga? Druga świeczka, trzeci rok, tak to, tak to leci. I za tydzień właśnie specjalny podcast już z Ginger. Na pewno będzie taki pełnowymiarowy konkurs, a wy już musimy się do tego konkursu przymierzyć. Odwlekam, odwlekam, odwlekam, odwlekam. Ale na no, w końcu trzeba i to, to wszystko przez to, że wakacje, przy, wszystko przez to, że troszeczkę byłem podmęczony, troszeczkę dużo tych rzeczy, troszeczkę u nas w pracy było roszad i troszeczkę było więcej tego wszystkiego. No a podcast, taki tygodniowy rytm jednak zobowiązuje i, i, i czasem jak widzicie drodzy, słuchacze, nie zawsze forma jest najlepsza, no ale trudno przez cały rok, co tydzień robić podcasty, które... Potem po przesłuchaniu powiecie, wow, niezłe, naprawdę ciężko coś takiego robić. Mam nadzieję, że podcasty portugalskie będą takie fajne. Na pewno już jestem przekonany, że będą trzy. Na pewno czuję już taką energię, która napływa i cieszę się, że z, na, z samego montażu, tak samo jak zauważyłem ostatnio, słuchałem podcast Mawka który muzycznie tutaj bardzo ładnie ubierał naszą teraźniejszość, że więcej radości stwarza nam nawet montowanie tego składania, niż potem samo słuchanie, dobieranie dźwięków i robienie jakiegoś nastroju. To jest to, co chyba podcasterzy, nie wszyscy, to nie znaczy, że to jest obowiązkowe, ale to jest to, co podcasterzy lubią najbardziej. Dobrze, dobrze, dosyć gadania, bo, bo czeka nas teraz mała niespodzianka, czyli z okazji drugiej rocznicy, a trzeciego roku zaczynanego podcastowego mamy nowe dżingle, czyli posłuchajmy pierwszego dżingla. Deszcze niespokojne, Potargały sad, A my na tej fali ładnych parę lat To już dwa lata nadaje podcast nie tylko dla za Zawsze pozytywne wibracje Deszcze niespokojne, Potargały sad. Tak, mamy cztery dżingle, wszystkie ja napisałem, teksty A zaprzyjaźnione studio nagraniowe Polecone przez Borysa Kroślewskiego i przez Łukasza w, e, wszystko nam to ładnie zgrało, zmontowało i skasowało kosztuje to niewiele ale, ale lepiej zrobić to profesjonalnie, ja troszeczkę właśnie nie miałem ostatnio czasu w ogóle i, i przez to zleciłem zrobienie tych dżingli profesjonalnemu studiu, mam nadzieję, że będzie wam się podobać, mamy ich cztery proszę bardzo posłuchać drugi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 a my wciąż siedzimy w portugalskiej takiej malutkiej knajpce, takie stare babcie i fajni dwaj dziadkowie tutaj z nami siedzą i rozmawiają i rozmawiają, piją piwo i tutaj tacy starsi ludzie właśnie lunchowo Pytlują, jak to się mówiło po polsku, czyli plotkują, gadają takie różne mm, rozmowy pewnie o niczym, ja do końca rozumiem co mówią, mój hiszpański jest, nie jest na tyle dobrzy, dobry, żeby rozumieć portugalski, bo hiszpański portugalski mniej więcej mniej więcej znaczą to samo, troszeczkę inaczej się wymawia pewne słowa, troszeczkę inaczej wyglądają końcówki, ale mniej więcej znaczenie portugalczych z Hiszpanem raczej się dogada. Ja niestety nie rozumiem co mówią, jakaś taka może lizbońska gwara, coś w tym stylu. Zatem zatem tak to wygląda. Troszeczkę mam wrażenie, że odpocząłem już prawie trzy prawie tygodnie naszych wakacji i że następne podcasty jak bym tak mógł się wyrazić ruszą z kopyta, czyli i będą ciekawe, i będą interesujące, i będą takie, jak lubicie, drodzy słuchacze, czyli trzeci rok podcastów. Ach, czas leci, czas leci. Kto by pomyślał, że po dwóch latach dalej będę nagrywał, dalej będę miał chęć, dalej będę miał taki może błysk w oku, jeśli tak to można powiedzieć, żeby to wszystko robić. Widziałem także ostatnio, że Gosia się 31 podcast wypuściła pozdrowienia dla małej brunetki. Mam nadzieję, że będzie puszczać podcasty, że pomimo kłopotów i wszelkiego typu um, niedogodności życia i obowiązków będzie chociaż co jakiś czas, co miesiąc, co dwa tygodnie to już może nie, ale co, dwa, co miesiąc jakiś podcast puszczała, puszcza, bo brakuje gochy, brakuje takich starych klimatów. Um, taki ostatni mój podcast, ten amsterdamski, właśnie był takim łabędzim śpiewem naszych kontaktów, Po troszeczkę to wszystko się rozsypało. Przemek okazał się nie za miłym facetem. Nie będę tutaj już nic mówił, ale Przemek... Troszeczkę się zawiozłem na, zawiozłem, zawiozłem na tym facecie, ale nie będę nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Mam nadzieję, że to wszystko się wyprostuje. Gosia, jak zwykle piękna, jak zwykle kreatywna, aczkolwiek może czasem trochę e, leniwa, trochę jej się czasem nie chce i może to dużo wniosków. ale dobrze, nie narzekajmy. Nie narzekajmy, nie narzekajmy, róbmy swoje, jak śpiewał Wojciech Młynarski, róbmy swoje, nie oglądajmy się na innych, nie oglądajmy się na gołębie, które gdzieś. Smutno sobie stoją na środku chodnika, jak to mówił Martin ostatnio. Róbmy swoje i po prostu jedziemy do przodu z tym wszystkim. Zatem podcast 107, dzisiaj taki malutki, malutki, malutki. Jeszcze zostały nam dwa jingle, posłuchajmy trzeciego. Podcast Nie tylko dla orłów Dziękuję wam drodzy słuchacze Za ostatnie dwa lata Dziękujemy wszystkim gościom Wszystkim, którzy dobrze się z nami bawili Na co najmniej kolejne dwa lata Zapraszają Filip i Aga Podcast nie tylko dla orłów, nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej Trzeci dżingiel jak najbardziej. Pozdrowienia dla Ginger po raz kolejny. No i cóż, powoli kończymy dzisiejszy taki podcast, to no niczym przepraszalski troszeczkę, ale myślę, że od przyszłego tygodnia już rozwiniemy skrzydła, już będzie podcast i konkursowy i taki regularny, zobaczymy jak z czasem, jak to wszystko się rozwinie, czy uda mi się zebrać wszystkie materiały, kiedy z tym ruszymy, ale na pewno ruszymy, na pewno będzie konkurs obiecany i już przeciągany chyba od miesiąca, na pewno wszystko będzie już poukładane jak w, jak w porządnym poznańskim zegarku. Zatem do usłyszenia, dziękuję za uwagę, to nic na siłę, po prostu siedzimy gdzieś tutaj, postanowiłem, postanowiłem coś nagrać malutkiego, żeby... Nasi drodzy słuchacze nie zostali, nie zostali na locie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na przyszły tydzień. Pozdrawiam z pięknej, słonecznej, październikowej Izby. Się nie liczy, jakby nie miałby pożyczu dla rodzinki, pominki tańsze zabrał, bo odłożył to i owo na książeczkę docelowo. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, Polak by nie mówił, że nie zapłaci, Ach, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że Serce uwięzło mi w krtani, za oknem biew powiał z drzew na fraskacie. Oszkulaci, oskulaci. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spadł. Oszkulaci, oskulaci. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny. Naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny Że tylko szept z tobą szaców jak liści Nie ujeści Nie ujeści Niech będzie pochwalony Na wieki wieków Ojcze zgrzeszyłam, wielki grzech me serce toczy Od dwóch lat w sieci publikuję podcast szalenie uroczy A co w tym złego, córko moja?